Rafał Baranowski z tej strony, słuchajcie, właśnie przed momentem, no może nie przed takim momentem, skończyła się konferencja Nintendo, e, która nie była porażką, to jest bardzo nas wszystkich zaskakuje e, i dlatego zebraliśmy się wraz z ekipą konsolowiec.pl, aby skomentować te wydarzenia, e, czy nam się podobało, co nam się nie podobało i tak dalej. E, na początek przedstawię mojego kolegę, który jest też z Gameboxa, czyli Archie, siema. No cześć. Mamy gospodarza konsolowca, czyli Tomka, który jest tajnym agentem i podsłuchuje i również nagrywa sobie to nagranie, żeby konsolowiec również je miał. Mamy też Filipa Cholebczyńskiego. Cześć. Witam. Jest i Adrian. I jest jeszcze, na dodatek, Konrad. Witam wszystkich. Który jest wyjątkowo podekscytowany tą konferencją Nintendo. Może zdradzić na, na samym początku, dlaczego jesteś tak podekscytowany? I co robiłeś podczas konferencji? Eee, rzucałem okiem, grając na nowo nabytym Xboxie. <laughs> Ale myślę, że myślę, że radość z niedawnego nabycia nowego sprzętu nie, nie była powodem mojego słabego zainteresowania konferencją, raczej jej średnia jakość. Okej, okay, jesteś troszkę zawiedzony. Zapytam w tej chwili Filipa. Jaka jest, jaka jest twoja opinia? No i ja powiem szczerze, że jest lepiej niż w zeszłym roku. Tak przynajmniej moim zdaniem wyszła w tym roku konferencja, no i.. No I chyba największa niespodzianka, na którą wszyscy czekali, czyli. No właśnie, niespodzianka, na którą wszyscy czekali, <laughs> czyli najnowsza konsola od Nintendo. No, ciekawe było to, że finalnie nie zmienili jej nazwy, bo była taka plotka, prawda, też, że ta nazwa będzie zmieniona. Okej, okay, Adrian, ekspert od Wii, jaka jest Twoja opinia? Co porównując do, do poprzedniego roku, w którym ta konferencja niezbyt nie dobrze wyszła Nintendo, to w tym roku niewątpliwie jest zdecydowanie lepiej. I też odnosząc się do konferencji Microsoftu, którą oglądałem w całości, to zdecydowanie wygrywa tutaj Nintendo. Okej, okay. trochę, trochę początek udręcić, potem się konferencja rozkręciła i generalnie jest to naprawdę dobrze. Okej, okay. i finalnie, Archie, co powiesz nam o tej konferencji według Ciebie? No, tak jak koledzy już powiedzieli, lepiej niż rok temu, ale mogło być jeszcze lepiej. Po prostu dla mnie powinno być więcej takiego wow, szał, wiel, to znaczy wielki. Y, y, Show jest w, na innych konferencjach, tutaj było tego troszkę mniej, ale ogólnie na plus. Ale Nintendo nigdy w tym kierunku nie dążyło raczej Microsoft starał się zrobić całą ze swojej konferencji. Tak, ale ja wolę E3 i konferencja jako show, wielka fiesta dla graczy niż takie właśnie suche, zimne fakty podawane przez yy, twórców gier i twórców sprzętu. Wiecie dlaczego nie było show? Dlatego, że w tym roku nie było naćpanego Shona White'a? Czy czona z tego, co tam na tej desce skakał, w też roku, pamiętacie, psychopatę? No i nie było jeszcze kogo Kami. Był, Kami, no, tylko, że Na Ubisoftie. A, no, no, wiesz, właśnie dlatego tam mogło być bardziej show niż tutaj na Nintendo, prawda? Nie, no, ale słuchajcie, tak, chciałbym przejść bezpośrednio sprytnie do wydarzeń i show, którego zrobił chyba takie największe show z tego wszystkiego Shigeru Miyamoto, który w przez ścianę w ogóle przecinając mieczem. To jakąś tam kurtynę kiwie, co to zresztą było. Słuchajcie, nowa Zelda. Czy jest ktoś tutaj zainteresowany bardziej Zeldą jeszcze niż ja? Jest to jakiś fan Zeldy? Astro. Albo e... ma? Cichutko, troszeczkę. No, matko, słuchajcie, to ja ma... jestem ciekawy bardzo Waszej opinii. Co sądzicie o nowej Zeldzie? Interesuje Was w ogóle ta gra? Bo ja Wam zaraz powiem okiem fana, jak to wygląda. No dobrze, no to może ja zacznę, bo tak widzę, że chłopcy nieśmiało troszeczkę. E, ja ze swojej strony powiem, że gra, grałem w Twilight Princess i nie przypadła mi ta gra do gustu. Fakt, że pograłem przez pierwsze dwie godziny z zapartym tchem, ale później ten zaparty dech po prostu zamienił się w e, zaparte ziewanie. E, I... I generalnie no, najnowsza część wygląda, moim zdaniem, identycznie jak poprzednia. Może nieco rzeczy było bardziej wygładzonych i troszeczkę to lepiej wyglądało. Ciekawi mnie za to ta, to używanie miecza i tarczy, chociaż na konferencji nie widać było, żeby działało to tak cudownie i o jakby no, chyba ten chciał. Na, na tej konferencji trzeba powiedzieć, że to działało dość tragicznie. Oni tam mieli jakieś... Ale jak to fajnie tłumaczyli. Oni to tłumaczyli tym, że po prostu redaktorzy wszystkich tych serwisów, który, którzy tam siedzieli, mieli po prostu włączone Wi-Fi w, w laptopach i używali sieci, co zakłócało połączenie z Wii. No ja rozumiem, że jak domu będę miał komórkę, to też będzie mi będę trafiał w te roślinki, różne tragedia po prostu. Adrian, powiedz mi, jak dla Ciebie, bo dużo newsów pisałeś o Zeldzie. Powiedz mi, czy jesteś jakoś usatysfakcjonowany tym, co pokazał mi Emoto? No sama prezentacja Zelda nie należała do udanych. Nie, nie tylko chodzi mi o problemy techniczne, ale, ale też o fragment gry, który został zaprezentowany, bo tam się nic nie działo właściwie. Całość opierała się na tym, żeby nowe umiejętności pokazać i te, które już wcześniej znaliśmy. No i ani sterowanie tutaj nie zaskakiwało dobrze, ani graficznie też jakoś rewelacyjnie nie było. No i generalnie moje wrażenia nie są zbyt optymistyczne, nawet ten trailer, który zobaczyliśmy. Nie był zbyt efektowny i właściwie nic nowego w tej zeldzie Jak na razie nie ma. nie ma. Nie wiemy, czym będzie link podróżował w tej odsłonie, bo pamiętamy, że w Wind był to była to łódź. Zresztą ta nowa część jest jakby kontynuacją tego Windpakera, i tutaj, zarówno pod względem oprawy wizualnej, mamy ten shadingowy styl, jak i to, że link jest dorosły, a w tej poprzedniej części shadingowej był dzieckiem. Więc w tym to się ciekawie, że będzie to kontynuacja. Generalnie, jako gra, jak na razie, takiego wrażenia nam nie zrobiła. Mm -hmm, znaczy, to co ja bym chciał nadmienić, to nie wiem, czy to jest akurat kontynuacja Wind Waker'a, tak nie bardzo. Bo bardziej kontynuacja Wind Waker'a był chyba Phantom Hourglass na DS-a. Tak bardziej ta łódka, postawa, to wszystko. Coś, że się łączy w jakiś mm -hmm. sposób. Okej, okay, znaczy tutaj mamy właśnie, zdziwiłem się po pierwsze stylem mm -hmm. graficznym, też tak jak mówisz, że jestem ten cel shiftingowany, ale taki połączony trochę z Twilight Princess w ogóle tak jak mówiliście wcześniej, ta gra bardzo przypomina Twilight Princess, tak jak na nią patrzyłem, to właściwie nałożyć na Twilight Princess ten filtr, no i w zasadzie mamy to, plus dorzucane machanie mieczykiem z Mimotion placem, które oczywiście na scenie działa jak gówno, no ale trudno. Słuchajcie, hmm, tutaj to sobie jeszcze wypisałem, eee, bardzo mi to zaznaczał ten fajny system wybierania z kieszeni tych wszystkich itemów, eee, chociaż też to wyglądało trochę jak Twilight Princess, to takie koło śmieszne. Z nowych itemów, które udało mi się wychwycić, był Whip, czyli jak to jest po polsku, pomóżcie mi. Bat. Bat, dokładnie tak? Beach. Whip. Blitz do bicia potworów. W sumie nowy taki item jak nic, nic Nic Wielkiego. Wszystko wygląda jak Twilight Princess i co ważne, gra będzie cały czas w fazie developmentu. Do końca roku ta sytuacja się nie zmieni i wedle wszelkich informacji gra miała wyjść w tym roku. No a niestety sam Miyamoto potwierdził, że to dopiero przyszły rok. Smutno mi z tego powodu, bo pomimo tego, że widzę, że to jest no, niezbyt, niezbyt zmieniona forma Zeldy, to nadal jestem ciekawy, co ta gra zdecyduje i naprawdę chciałbym ją pograć, co dlatego jest też smutne, że to jest, będzie jest, dopiero jest, w roku. Wczoraj wrócę do tego zapowiedziali, do tych nowych umiejętności. Mhm. tam pojawił się też chrząsz, który <grym> <rat> odwiedził. <grym> i stanowił swego rodzaju kamerkę i towarzysza linka, co nie zostało to jakoś fantastycznie, może w jakimś stopniu zmieni. Pojęcie. I tutaj mnie martwi fakt, że. Pre... Dot, musisz mówić bardziej do mikrofonu. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze, mów dalej. Mówię, że prezentacja, opieranie prezentacji, jakby całego schematu jej na tym, że pojawił się nowy system wybierania przedmiotów, troszkę mnie zawiódł, bo jednak to nie jest element, który powinien w Zeldzie. Byliście najpodniejszym. On jest jakby traktowany to jako wielka rewolucja. Na taki nie wygląda, niestety. Mam nadzieję, że jeszcze coś nowego, rewolucyjnego zaprezentują, bo na razie mamy powtórkę z rozrywki, niestety. Oj, no kurczę, no to czy musimy być oficjalnie zawidzeni tym, co pokazali na temat Zeldy? Znaczy, no zobaczyliśmy na razie trailer i gameplay. Mhm. I mimo, no, że to teoretycznie jest zrób. no atakuj bardziej mikrofon. To, zobaczyliśmy w tym lesie, ten fragment rozgrywki, i taki, ta uprzednia, to na wiele powiedzieć nie mogę. Jak powiedziałem, na przykład nie wiemy, co będziemy podglutować. To jest bardzo ważny element. Okay. Więc na pewno po tych wnioskach nie ma co wyciągać. Zrób, proszę cię bardzo, naprawdę mów do mikrofonu, bo są jakieś problemy techniczne. Czasami twój głos bardzo zanika nie wiem dlaczego, ja się staram cały czas mówić prosto do mikrofonu. Może mm. potem będę lepiej, ale teraz zróbmy tak, że ja nie będę nic mówił przez chwilę i może ta, może ktoś mnie zmieni i potem się sytuacja poprawi. Rozumiem, okej. Okay. Dobra, to tylko chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś a propos tego chrząszcza. To również mi się skojarzyło z Zeldą Twilight Princess. Tam Na samym początku latało się w podobny sposób sobą w wiosce. Dobra, słuchajcie, tyle na temat Zeldy. Później Reggie zaczął nawijać w ogóle z niesamowitym bananem na twarzy o różnych grach sportowych i sprytnie od Pro Evolution Soccer, przez NBA Jam, takie bardziej arcade'owe podejście do sportu. Doszliśmy do czegoś, co jest nazwane Mario Sport Mix i wychodzi w 2011 roku. Będzie tam dużo sportu. Wynotowałem sobie volleyball, czyli piłkę siatkową, hokej na lodzie, piłkę ręczną, kosz, generalnie sporty w wydaniu Mario. Skoro... Były jeszcze dwa przerwa. Jeszcze dwa ognie były. O. Dwa ognie i Mario to jest właśnie to dla... Właśnie dlatego bym kupił Wii e, ale słuchajcie, e, Wii Sports myślę, że już się troszkę wytykało, też nadal się sprzedaje. Teraz mamy Mario Sports. E, co, jak się czujecie na temat e, tej gry? Filip, na przykład? E, no, na przykład. Na przykład oczywiście. Tak. Chciałem cię zaskoczyć, nie? No tak, e, jest taka po, po, powszechnie znana, um, no nie wiem, taka teza mówiąca o Nintendo E, że tworzy gry takie papierdłuki straszne e, na Wii. No i właśnie to będzie taka kolejna papierdłuka. Co prawda śmiesznie to wygląda, bo w końcu jest Mario i jest Browser i jest Yoshi. I wiadomo, że to wszystko się sprzeda fantastycznie, no ale to ta gra to no, nie będzie chyba niczym więcej niż, niż e, Sonic i Mario na Olimpiadzie. Więc wydaje mi się, że, że tutaj naprawdę nie będzie niczego fantastycznego. A bawienie się w dwa ognie Mario i Browserem to nie był szczyt moich marzeń. <grystanie> to jest wspaniała sprawa. Słuchajcie, myślę, że w, w, takim, w takiej sprawie musimy się spytać koniecznie Konrada, co sądzi o tym wspaniałym tytule, bo on jest naprawdę wielkim fanem Nintendo. To znaczy, nie, ja nie jestem fanem Nintendo i nigdy nie posiadałem ich sprzętu, ale uważam, że wszystkie konsole są równe, więc mogę się tu mniej więcej obiektywnie wypowiedzieć. Słucham. Nie, akurat co do Mario, to myślę, że y, mój mózg, w moje zdrowie psychiczne, postanowił usunąć to niemiłe wspomnienie. I niewiele mogę pamiętać, tylko niesmak. Ooo, dobra, słuchajcie. W takim razie, skoro Super Mario Sport Mix y, nie przemawia do Was, czas na jeszcze większą popierdółkę, czyli We Party z różowym logiem. Tak, gram. Okay. Po prostu, o. Jeżeli Mario jest słabe i Mario jest tyłem takim populistycznym, to mamy kolejną część niezbywalnie najlepszej, najlepiej sprzedającej się sagi Wish Shit. Najnowsza ale... Wish. <laughs> Wiesz co, ja przecierałem oczy ze zdumienia, jak oni zapowiadali. Ja myślałem, że już niżej się upaść nie da. Oj, tam nie da. Z, z, to chodzi, mi się zdaje, że oni to po prostu walną wszystko do nowych bundli i po prostu im to zejdzie. Będą się chwalić później super Te, liczbami, jak, ile sztuk sprzedali, a okazuje się, że to po prostu ludzie konsolę kupili i dodatkowo dostali jakiś shit, który później od razu wyrzucili, ale... Oni mają liczby, że się sprzedało i że jest wielkim hitem. Tak, to Propel Party zostało zapowiedziane jako gra, która połączy tzw. zwanych casuali i hardboxów. Nie mam pojęcia w jaki sposób. E... Ja wiem, ja wiem i ja Ci powiem. No Dlatego, on... że ta gra jest dla mnie akurat spełnieniem wszystkich moich marzeń. Naprawdę mówię to z ręką na sercu, bo ja jako hardkorowy gracz mogę pograć z moją babcią latając na błękitnym. Naprawdę, nie, naprawdę ja po prostu marzyłem o tym. Ja wiem, że teraz moje marzenia się spełnią i dzięki We Motion Plus i We Party będę się bawił w najlepsze z moją babcią i nikt tak, nie zatrzymał się. Tak, będziesz się bardziej integrował z całą rodziną i będziecie wszyscy szczęśliwi w świecie oglądając, oglądając błękitne latające konie to i macie mojej rodzinie na A te wspaniałości przy, przybędą do nas już uh, This Holiday, czyli tego sezonu świątecznego. E, to będzie myślę największa premiera tego roku <grych> i tak dalej e, to tylko powiem informacyjnie, żeby było coś przynajmniej, udajemy, że merytorycznie 70 minigierek będzie czyli całkiem dużo, e, w porównaniu na przykład do WePlay e, zauważam po 5 no, tak, ale tam jest dużo gier planszowych nie wiem czy zauważyliście, że po prostu e, w świecie tym, tych ludków, nie wiem, tych awatarów, jak oni się tam nazywają, nie, nie wiem, może ktoś mi. dokładnie mi e, e, Po prostu oni rzucali kostkami, chodzili jakieś tam yy, pola i po prostu tam były jakieś do tego wpasowane minigierki. To nie wiem, no rewolucja. Czegoś takiego jeszcze nie było. Słuchajcie, właśnie zauważyłem, tak spryt, dokładnie w tej chwili uderzyło mnie w twarz, tak jakby mi Iwata szczelił, że zrobili tak, tak zwaną sprytną zamianę, e, ponieważ e, dość długo trzepali różne części Mario Party i w tej chwili zrobili zamianę i zrobili Wii Party e, i tak samo... Z drugą stronę robili Wii Sportsy, a teraz zrobili Mario Sportsy. Zobaczcie, jaką sobie słodką zamianę zrobili. E, żeby czyli tylko, jak sprzedać jeszcze raz to samo. Tak, tylko przełożyli Mario tu, tutaj Wii tak mm, i tak sprytnie. To jest bardzo sprytna zmiana, e, ale myślę tak, no Wii Party nie będzie rewelacji, sprzeda się jak porąbane, nikt tego nie zrozumie, nawet nie próbujmy, dlatego przejdźmy dalej do e, <coughs> Just Dance 2. Czyli czegoś chyba jest doleższego <coughs> niż Wii Party? Jest, ja się zastanawiam, który z tych tytułów jest bardziej beznadziejny, myślę, że możemy zrobić głosowanie. Tak zobaczyłem no nie. Już, to zastanawiałem się nad tym, czy wyłączyć konferencję. Na szczęście pozostałem, potem było lepiej, ale po tej serii, tych trzech gier, to byłem totalnie załamany, tym co zobaczyłem niestety. Dobrze, teraz, teraz... Mhm. najgorsze, co było w tym Just Dance ogólnie w tej konferencji to to, że oni pokazywali same trailery, nie pokazywali teoretycznie żadnej prezentacji, no pokazali Zeldę na początku, no i tutaj Just Dance, ten nawet ten, to już wiemy, no bo jest Just Dance 1, no a Just Dance 2 pewnie będzie po prostu trochę ulepszony, tu mamy Wii Party, jak mówiliście wcześniej, ale my nie wiemy dokładnie, jak tam ten gameplay wygląda, to były tylko skrawki, ulewki, nikt nam tego nie wytłumaczył, na innych konferencjach nam to tłumaczono, a tutaj nie. Więc to jest trochę zastanawiające. Gry Nintendo to było tak tylko... proste i tak dostępne, że oni nie muszą nic tłumaczyć. Widzisz takie we party i wiesz, że masz machać wilotem i tak wygrasz. Bożliwe, Też... Ale mogliby coś pokazać. Dobra, słuchajcie, możemy przemilczać w takim razie temat Just Dance 2, jeżeli bardzo chcecie, nie musimy o tym mówić. Od siebie coś dodam, bo Dobrze? Coś, na przykład na Dance Central, który zostało zapowiedziane na konferencji Microsoftu, to Jasminezowa nie ma żadnych, żadnych szans, totalnie żadnych szans w z tą grą. Też mam że że druga część tej, tej gry myślę, że dobrze to daje mi się. Słuchajcie, dzisiaj mamy straszne problemy z Dudem. Jakieś zakłócenia na linii, pewnie, pewnie mówić złe rzeczy i wata go zakłóca. Tak właśnie tutaj sobie... <śmiech> <śmiech> tak, tak, tak jak sieć Wi-Fi zakłócała Wii. <śmiech> Hmm. dzień zakłóceń, słuchajcie. W takim razie bez zakłóceń przechodzimy do Golden, Sa Golden Sun Dark Town e, Powrót legendarnej gry z Game Boya, która wyjdzie już w tym roku również w okresie świątecznym. E, niestety nie wiem zbyt dużo o Golden Sunie, Czy jest tutaj wśród nas jakiś fan Golden Sana? Ktoś jest podekscytowany tym? No ja, ja bym chętnie to... zagrał. No o, proszę, chlip to... pierwszy. No dobrze, no dobrze. W takim razie ja tylko powiem od siebie, że może nie jestem jakimś wielkim fanem serii, ale niewątpliwie grałem e, niegdyś na Game Boyu e, w Golden Suna i powiem szczerze, że była to jedna z najfajniejszych gier, w miałem okazję pograć na tamtej konsoli. Okej, okay, a możesz mi przybliżyć czym mniej więcej jest Golden Sun, jakbym nie wiedział na przykład. Załóżmy, że jestem głupi i nie znam się na grach. Znaczy po części to No co to jest w ogóle? Jest to takie połączenie nieco e, Final Fantasy z e, różnego typu grami, no nawet platformowymi. Ej. To jest takie, tak, takie luźne połączenie, to jest RPG turowy. O, okay. RPG turowy, ale nieco z takim swoim własnym klimatem i, i, i, i taką własną, e, no nie wiem, czymś, czymś, coś szczególnego ma w sobie, powiem. Co. Dobrze, powiedz mi też, co to już tam było. Było, no, no, ja też grałem w, na Game Boyu w tą grę, kiedy się zagrywałem i znaczy mi się tam y, bardzo skojarzyły Pokémony, dlatego, że też zbierasz potworki, które później ewoluują tam, i że możesz je w Sumony później zmieniać, ale chodzi o to, że tam jest, y, to jest taki miks Tego, co najlepsze w RPGach i tego, co najlepsze w takich grach y, trochę logicznych, trochę platformowych, tak jak już mówił Filip, bo tam są czasami niezłe łamigłówki do rozwiązania właśnie przy użyciu tych y, potworków, które zbierasz. I tutaj dzięki temu, że będzie jeszcze dotykowy ekran, mi się wydaje, że będą jeszcze ciekawsze. Dobra, słuchajcie, w takim razie powiedzcie mi, bo ja znowu oddaję tego gościa, co się nie znam, e, czy to, co było zaprezentowane na konferencji w jakikolwiek sposób e, koresponduje z tym, czym był Golden Sun na GBA? Czy widzicie jakieś podobieństwa? Tak, tak, tak, to jest ciągle to samo, tylko że tutaj masz tą funkcję dotyku, ale graficznie jest trochę lepiej, bo są te postacie takie no w tym cudzysłowie 3D, ja nie wiem jak, jak to jest standard na DS-ie, bo nie mam aktualnie, ale po prostu na Game Boyu no to z wiadomych technicznych przyczyn była to grafika 2D, teraz jest trochę lepsza, no i tak jak już mówiłem na początku dotykowy ekran. Okej, okay, dobra. E, oficjalnie uważam w takim razie temat Golden Suna za zamknięty e, gra wygląda nieźle, tak to powiem mi, mi zresztą osobiście przypominała takie trochę nie wiem dlaczego, ale przypominało mi to trochę Zelda połączenie z Terranigmą jeżeli ktoś kojarzy tytuł z Nessa taki bardzo stary i bardzo zresztą dobry e, natomiast teraz chciałem wyrazić swoje głębokie ubolewanie, ale przedtem spytać Was czy ktoś z Was grał na Nintendo 64 w dzisiaj, dzisiaj, To jest ja mam w po Polsce dzisiaj dzień zadawania trudnych pytań Słuchajcie, jeżeli graliście w Goldeneye na Nintendo 64, jest to dla was gra legenda. Eee, to znaczy ja, ja, ja nie grałem, przepraszam, że ci przerwę, ale wiem jaki, mm, jaki, jak, jak oddziałała ta gra, że to był jedyny dobry FPS do czasu, kiedy pojawiło się Halo na Xboxie. Znaczy jedyny jest taki FPS na konsolach, cicho. No, dobrze, pominąłeś Perfect Darka, ale to myślę, że Rare ci wybaczy, bo to, to sama firma robiła. Eee, w każdym razie musicie sobie wyobrazić, eee, co ja sobie w tej chwili na przykład czuję, Patrząc na tego Golden Eye, co oni z nim zrobili. Dla mnie to jest absolutna tragedia. Pisam już dzisiaj NIOSA na gamebox 24.pl na ten temat, że Activision niszczy legendę. Dla mnie to jest tragedia. Po pierwsze, jest to Golden Eye, w którym nie ma Piersa Brosmana. To jest po prostu dla mnie masakra. Zrzucili tam mordę Craig'a zamiast Piersa, co oczywiście no, nie jest tam złe, bo Craig jest całkiem niezłym bondem. tylko że dlaczego w Golden Eye on musi właśnie być? Po drugie, czy widzieliście może filmy deweloperskie, jakie są tu uwikłane? Jest to jakieś Euro.com, End Space w ogóle z kosmosu wyjechały jakieś firmy. I też się za to wzięły moim zdaniem będzie klapa. Czy nie wiem, drzycie pozytywnie nastawienie do tego tytułu, bo ja jestem tak zawiedziony, że chciałbym wysadzić siedzibę Activision razem z Kotikiem teraz. Ja może powtórzę to co powiedziałem na środkaście na blogu, konsol na blogu konsolowca. Bo wydaje mi się, że jakby idea tworzenia remake'ów generalnie jest dobra I, i długo się spekulowało na ten temat, czy Golden Eye też doczeka się zaświeżonej wersji. No i były zachwyty i były wielkie oczekiwania i jak już, się, jak już gra została zapowiedziana, to pamiętam, że po tej prezentacji też były brawa. No i trochę tych praw nie rozumiem, bo, bo mimo, że gra była rewelacyjna jak na swoje czasy, to trochę już tego czasu upłynęło i po tych kilkunastu latach, które minęły od czasu premiery, To już jednak na rynku mamy takie tytuły, jak Modern Warfare chociażby, czy Bad Company ostatnio. Nadchodzi teraz Black Ops i w starciu z takimi tytułami to Golden Mine nie ma najmniejszych szans. No to wygląda po prostu jak gra sprzed kilku lat z niesłoprawioną oprawą graficzną i to jest wszystko, co ma do zaoferowania. Nie wiem, może gracze, którzy którzy mieli styczność z tym tytułem w przeszłości na Nintendo 64, będą mieli jakiś sentyment i będą chcieli zagrać, zresztą tego jestem chyba nawet pewien, ale nowe osoby, które zasiadają i nigdy nie miały styczności z GoldenEye'em, to uważam, że totalnie się tym tytułem nie zainteresują, bo on nie ma nic do zaoferowania, czego by nie proponowały inne tytuły, inne FPS-y, które są obecnie na rynku. Więc jednym słowem wróżę GoldenEye'owi porażkę klapa. Słuchaj, zgadzam się z Tobą w pełni, ponieważ ostatnio mieliśmy taką sytuację, że Perfect Dark się pokazał na Xbox Live Arcade i również, no, podobno no wytrzymywał konkurencję, podobno nie wytrzymywał, ale było widać, że to już jest stara gra, prawda? Ja poruszyło i ważną kwestię, bo Perfect Dark okazał się w dystrybucji cyfrowej i gra kosztowała znacznie mniej niż normalnie, a tutaj mamy sytuację, w której GoldenEye okazuje się normalnie jako pudełkowa gra. I tym, tym większe są moje obawy, Ty bo ta nie będzie normalna i nie wiem, czy będzie adekwatna do tego, co będzie oferowała gra. Tak, ale musisz jeszcze zobaczyć, że to jest dużo większy stopień remake'a. Tam naprawdę tylko przerobili tekstury, wrzucili na Hello HD i Vio, a tutaj jednak widać, że to jest zupełnie od nowa robione. Tak to jest. Dobra, archi słyszałem, że chcesz coś powiedzieć? No, chciałem powiedzieć, no, patrzcie, że oni wybrali jako konsolę docelową i to też jest jakiś punkt, może dlatego, że tak jak mówił tutaj już yy... Filip, tak? Yy, nie, nie, nie, nie Filip, Ad Adrian. Adrian. Adrian, Krzysztof, nie, ojciec Krzysztof <laughs> yy, mówił, że to nie ma nie ma w ogóle możliwości konkurowania z Modern Warfare czy innymi teraz shooterami, które są na rynku, tylko że zobaczcie, że właśnie na Wii są gorszej jakości shootery, więc może oni właśnie dlatego wybrali Wii. I tam niedużą jakby mocą przerobową mogą uzyskać dobry efekt. No, jeżeli ktoś, tak jak mówiliście, gra w Goldeneye, to kupi go, żeby przynajmniej sprawdzić, czy to jest to samo. No słuchajcie, a dla mnie to jest... ma... Nos, mo... No, Wii mamy już takie tytuły jak The Conduit na przykład albo jak Modern Warfare 1 przeniesiony. E, no i one myślę, że w tym starczy z Goldeneye wyjdą zwycięsko, a po drugie, te gry się nie sprzedają za bardzo na Wii. Poza tym e, MW, które zostało przeniesione na, na konsolę Nintendo, I tym bardziej pozycja Goldeneye jest zagrożona i wątpię, że ktokolwiek odśród sklepu, żeby kupić tę grę. No słuchajcie, to jest właśnie dla mnie kolejny fail totalny, czyli e, platforma, tylko że z innego punktu widzenia. E, jak myślicie, do kogo może być kierowany remake e, Goldeneye? Do graczy? Hardcorowych. Ilu jest graczy hardcorowych na Wii? Do starszych. To nawet nie do, do hardcorowych, tylko do starszych graczy, którzy po prostu z sentymentu będą chcieli zakupić tę grę, a taki 13-letni... Japończyk, czy, czy tam Amerykanin nie będzie, chciał, nie będzie tym zainteresowany przy natłoku takich dobrych jakościowo innych shooterów, nie? Mm -hmm. Czyli generalnie, mimo że było dużo braw, Reggie był uśmiechnięty, na pewno na zapleczu, ja wiem, Kami też była uśmiechnięta, dałej, bo ona jest zawsze uśmiechnięta. E, teraz przechodzimy do gier, którą będzie pamiętać nawet osoba, która ma 200 lat, e, bo przechodzimy do gry o myszce Miki która po prostu, jak usłyszałem zapowiedź tej gry, to myślałem, że będzie o Boże, totalna katastrofa, krab, kolejna licencja, która zostanie zbezczeszczona, a nie było tak źle. Na przykład Filip, na przykład znowu Cię wywołam tak sprytnie. Czy uważasz, że mieszka Miki daje radę? Uważam, że jak najbardziej daje radę i chyba była to gra, która najbardziej mi się spodobała z tego, co pokazało Nintendo. Uf, uf. Powiem szczerze, że byłem... No byłem zszokowany, tak, tak jak ty myślałem, że będzie to straszliwy, okropny krab i o mój Boże, kto bez szczęści moją kochaną myszkę Niki z lat dzieciństwa. A tutaj proszę, zrobili mi miłego zonka i naprawdę, naprawdę gra ma mnóstwo w sobie klimatu, takiego właśnie retro klimatu, skoro jest skierowana do babci i niewątpliwie ma... Dużo fajnych, innowacyjnych rzeczy wprowadzonych w gameplayu i bardzo mi się to podobało. Szczególnie to, to ja malowanie, odwrotne malowanie odwrotne różnych się. rzeczy i później niszczenie tego, co się namalowało. Konat? Ja miałem, muszę powiedzieć całkiem odwrotne uczucia, bo kiedy zapowiedziano Pikniki, to było to było dla mnie takie wydarzenie jak zapowiedzenie drugiego StarCrafta czy Diablo 3. Coś pięknego? Jeszcze ten moment takiej szumy moment Wszystko jest ok, my słyszymy Ciebie normalnie. O. Szczególnie ten plakat wywarł na mnie duże wrażenie i zapowiedzi, pierwsze obietnice. Myślałem, kurczę, na, nareszcie, może być klimatyczna, świetna gra i jeszcze miała być mroczna. A to, co pokazano dzisiaj, zawiodło mnie bardzo. I jeszcze to, że gra nie pojawi się na innych konsolach, a były spekulacje, a dobra, może to były bardziej plotki, że pojawi się także na Xboxie i na PlayStation. No, ja się mogę wtrącić tutaj, bo. Yy ja o tej grze wcześniej mało strzem właśnie, że ma być taki mroczniejszy klimat, trochę Miki taki bardziej złowieszczy, a tutaj y, takie zaskoczenie, no bardzo ważny aspekt gry, czyli to malowanie całe, to akurat nie pomijam ten fakt, ale fajny y, to znaczy oni tylko to mówili, nie, ten miks tych gry akcji, platformówki RPG I, jak y, na początku wydawało mi się, że to nie, nie przejdzie, ale jak zobaczyłem pierwszy level platformowy, który oni zrobili, przypominało ewidentnie pierwszą kreskówkę z myszką Miki. No to jest yy, masakra. Opadła mi szczęka, prawie spadłem z krzesła. No mi się podobało. Szkoda właśnie tylko, że to będzie na Wii. Bo to by było, tak mi się wydaje przynajmniej, że to mogłoby być takie growe podsumowanie dorobku Mikiego w świecie kultury teraz, w której już się dorobił. Nawet tam mówili, że jest w filmie, jest w kreskówkach, jest wszędzie, tylko nie ma go jeszcze tak na dobrą sprawę w grach teraz już będzie i to mam nadzieję, że bardzo w bardzo dobrym stylu. To pięknie. Ja, od siebie, ja od siebie dodam, że za grę odpowiada Warren Spector, czyli nie byle, bo, nie, nie, nie byle kto, bo twórca Deus Exa chociażby. On jest wizjonerem i to, to, o, dokładnie. Te, to, to, to... Epic Mickey Pots to jego wizjonersko podpada, bo to nie tylko to, co powiedział Arex, e, że to jest połączenie tych trzech gatunków, platformówki, RPGa i, i przygodówki, bo czegoś takiego jeszcze nie było, ale też sam styl graficzny i to, że, i to, że wykorzystywany, yy, wykorzystywana jest koncepcja tego całego rysowania, to bardzo przypomina okami, ale też jest dosyć zagadkowe. Potem widzieliśmy, że dużo było wymazywania i wymazywania, ale za bardzo nie wiem, myślę, że Wii akurat jest na tyle dobrą platformą, że będzie fajnie się celowało WiMotem Wykro i, i dobrze się czuło jakby to całe to, to, to, to, to, to malowanie i operowanie tym pędzlem. Poza tym jeszcze, dobre wrażenie zrobiło na mnie to przechodzenie między kolejnymi światami w formie tej platformówki 2D size scrollowej i tam był, te, był ten czarno-biały świat, nie wiem, czy pamiętacie. I to jest taki tak, to jest smaczek, ale... No, no właśnie, i to jest bardzo, bardzo pozytywnie. Fajnie, że takie smaczki wrócili do gry. To jest rewelacja, jeszcze tylko należy wspomnieć, że w grze jest tak zwany Wasteland, czyli tak zwane miejsce, gdzie pojawiają się też postacie z różnych innych animacji Disneya, co też jest bardzo ciekawe, więc to już w ogóle jest jakiś wirtualny dobrze. Disney. Koda, że tylko jest to na Wii. To znaczy, że będzie tylko na Wii, ponieważ teraz no, PlayStation Move i Kinect mogłoby to na spokojnie obsłużyć i to by było naprawdę niezłe dla Mikiego pokazać się na każdej platformie. Ale, Ale to nikt następny Nikt nie wyklucza, że gra pojawi się na innych platformach. i Jeżeli dobrze się sprzeda... To... Mam nadzieję. No niestety, wątkie, to, być może decyduje to tak Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że możliwe, że pokaże się to na PlayStation 3 i, i o MUW. Mam na myśli tutaj MUW, właśnie, ponieważ jeżeli zwróciliście uwagę, to do tej pory na E3 na żadnej konferencji nie było Move'a. Nigdzie, absolutnie, zjadło. I może teraz mhm. Sony nagle wyskoczy. Mamy konferencję. 36, 36 minut, mamy właśnie konferencję Sony i może znowu wyskoczy Miki. Nie wiadomo. Bo to jest Ale... taki, to, ta gra to jest taka, takie muzeum można by powiedzieć, tego Mickey'ego. No mi się podoba, jestem po prostu zakochany w tej grze już po prostu. Słuchajcie, wiecie w jakiej grze ja jestem zakochany? W następnej, którą pokazali, czyli Kirby's Epic Yarn. E, absolutnie jestem zachwycony tym, co pokazali. Po pierwsze, stylem graficznym tej produkcji, bo trzeba powiedzieć, że Kirby, platformówka 2D i w ogóle różne ciekawe, wesołe rzeczy, e, ukaże się ta gra tej jesieni. I teraz, co jest ważne? Ta gra wygląda świetnie. Podoba wam się ten styl? Takie jakby uszyty świat z nitek, taki na płótnie, no, nie wiem jak to tak nazwać, ale bardzo ładnie to wygląda stylem, takie trochę zagboje, można powiedzieć. No, rewelacyjnie to wygląda. Takiego jeszcze nie było chyba nigdy. I mm, zresztą, mm -hmm. zresztą tu nie chodzi tylko o sam styl, ale też o to, jak jest zbudowane mechanik mechanikery na tej podstawie. Na przykład jak się Kirby przemienia w jakiś tam spadochron, to widać, że u góry na przykład za, za spadochron robią nożyczki, I tak samo na przykład jak się zmienia w inne elementy, to też widać e, tutaj tworzenie z tych nitek i bardzo fajnie to jest skomponowane przez wszystko i zresztą też sam gameplay. E, na tym polega można różne elementy świata, Tam, z tego co do, zauważyłem wyciąć i dokleić do innego miejsca. I to w naszym stopniu zmienia. To, to po czym się poruszamy. Według mnie to jest, to po prostu, według mnie, okej, okay. tak jak najbardziej się Wam podobała na przykład myszka Miki i tak dalej, to mi się najbardziej właśnie chyba podobał z całej konferencji Kirby. Yy, A powrót w się... postaci, super to wygląda, no to jestem zachwycony po prostu, no, no i Kirby, on jest różowy, come on, musi się sprzedać. Ale myślę, że to, to nie postanowiło przenieść Kirby'ego na przykład w 3D, tylko trochę posiedzieli nad, e, na krzesłach i pomyśleli, narodzili się i zamiast robić kolejną platformówkę 3D zwykłą, to wymyślili coś bardzo oryginalnego. I to jest na plus, to trzeba zrobić zdecydowanie. E, mm -hmm. Słucham? Ktoś jeszcze chciał dodać na temat Kirby'ego? Rozumiem, że nie. W takim razie e, mówiąc o platformówkach 2D, e, ominę w tej chwili na chwilę Metroida i przejdziemy bezpośrednio do Donkey Kong Country Returns, czyli kolejnej platformówki 2D, która również wyjdzie e, w, tym, w tym roku. E, I znowu mamy platformówkę 2D, słuchajcie, oszaleli na platformówki 2D, jak to widzicie? Dot. Ja tylko powiem, że wygląda rewelacyjnie, podobnie jak Kirby, a jeśli chodzi o Twoje pytanie... No to być może to jest jakiś krok, bo też ostatnio mieliśmy nie Super Mario Bros., które ponownie no platformerem 2D i no czegoś, znaczy generalnie zauważa się w to, że ten gatunek 2D platformerów wymiera, bo i wprawdzie pojawiają się takie perełki na Klein, ale ogólny trend jest taki, że wszystko przynosi się w 3D i fajnie, że Nintendo pomyślało o tym, żeby wrócił od tych starych czasów, zwłaszcza, że mają dobry pomysł na to Rzecz nawet, ten, w tym, o którym będziemy zaraz mówić, też w jakimś tam stopniu nawiązuje do 2D. I myślę, że. To właśnie tak. No mów, mów Myślę, że to będzie szansa dla Nintendo, żeby się wyróżnić jakoś na rynku, bo ani Microsoft, ani Samsung raczej. Raczej nie śpieszy się tym firmom, żeby takie właśnie pomysły wprowadzać. Okej, okay, Archie? No mi się tutaj to znaczy, jeżeli chodzi o te platformówki 2D, to. Wydaje się, że po prostu Nintendo próbuje teraz celować trochę inny target właśnie, tych targe, target tych e, retro graczy, którzy po prostu pamiętają i tęsknią za tymi platformówkami, dając im i pokazując, że u nas możecie w to zagrać y, w, no, w miarę nowoczesnej grafice w cudzysłowie, ale koncepcja jest ta sama, co ki kilka lat temu, kilkanaście lat temu. Ale też prawda jest taka, że wybrali akurat takie gry, zarówno Kirby, jak i on, które zawsze były Z kamie, tutaj musieliby wprowadzić nie. Luz, to jest nie... Bardzo chyba nie mieli. Ale to No i tu znowu mówi coś złego i Iwata go kontroluje. <śmiennie> to, ja się, to ja się już nie odzywam w takim razie. Zajedno no właśnie Iwata tutaj przejął kontrolę nad naszym podcastem za pomocą Nintendo 3DS, o którym będziemy mówić później. I teraz są takie niespodzianki. Okej, okay, ja mam pytanie do Filipa, żeby go trochę tutaj ożywić, bo bardziej Ci się podobał Kirby czy Donkey Kong? E, powiem szczerze, że Kirby bardziej mi przypadł do gustu ze względu na swoją no, niezwykłą oprawę graficzną. Okej, okay, a sam Donkey Kong? A sam Donkey Kong, e, powiem szczerze, że jest fajnie, dlatego że no, brakowało mi tej gry, brakowało mi tej serii i mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. E, no i że wreszcie będzie można postrzelać sobie z tych beczek, nie? Dobra, słuchajcie, dwie świetne platformówki wychodzą w tym roku, myślę, że będzie w co grać. E... Znaczy, przejdziemy do Nintendo 3DS, ale pewnie już teraz Rafał Ponieważ chciał tam przechodzić, to powiem, że trzeba zauważyć, że Nintendo ma bardzo mocny line-up na końcówkę tego roku i wszystko wychodzi albo na jesień, albo na zimę i to jest, to, to jest zdecydowanie trzeba zauważyć, bo chyba... No wydaje mi się przynajmniej, że Nintendo będzie miał na końcówkę roku najmocniejszy Line Up z całej trójki, wielkiej. party jest najmocniejszy. Tak, o, to zdecydowanie. Ale zapomnieć, nie możecie zapomnieć, że Line Up Nintendo jest osłabiony, bo Mario Sports wychodzi dopiero w 2011. To grani w Was. roku. I to może zawalić plany Adriana. Co, to co Mario, nie wyjdzie w tym roku już? Nie. Żaden? 2011. Żaden? <laughs> nie, znajdą. <laughs> nie, bo... Okej, okay. zanim przejdziemy do Nintendo 3DS-a, też się tylko nadmienię, był nowy trailer Metroid M, y, gameplay, dość dużo się działo, podana data premiery. Taki jeszcze był trochę intrygujący, wiem czy to Taki bardziej spokojny, a nie efektowny. To prawda, tylko nadmienię 31 sierpień, premiera USA. Myślę, że u nas niedługo w Europie potem będzie i nie będzie tragedii i wszyscy w tą grę programie i będziemy wszyscy szczęśliwi i będziemy ciąć wszystkich. Eee, dobrze, słuchajcie, czy oficjalnie możemy przejść do największego ogłoszenia wieczoru 3DS-a? Ale to jeszcze no może... może się ogłoszenia poranka chyba, bo tam u nich dopiero rano jest. No oni tam są dziwni, no. No dobrze, słuchaj, tak, słuchaj, to, to, co, to, to, to, jakie są to, to, wolne wnioski przed 3DS-em? Jeszcze może... Reggie był cudowny. <grym> <grym> to my się, dlaczego było... to my się, dlaczego nie było... To scenówmy się, dlaczego nie było soro, przecież było prawie pewne to, że to urządzenie się pojawi i cały czas o tym mówiono i oczekiwano co nowego Nintendo pokaże, żeby na przykład w Nowej Zaldzie zaimplementować wykorzystanie urządzenia, a okazało się, że w ogóle na konferencji się nie pojawiło. Jak myślicie dlaczego? Tak. Czy w ogóle Nintendo zwróciło już ten projekt, czy po prostu jeszcze nas zaskoczą podczas s 3 albo kiedyś tam, nie wiem, może za rok jeszcze podczas konferencji? Pomimo tego, że Iwata nie jest tak zarąbisty jak Reggie, to pamiętam, co mówił Iwata właśnie na temat Ubiły Vitality Sensora. On miał być premierę w sierpniu. Takie były plotki. Kiedyś była taka jego super wypowiedź, gdzie on mówił o różnych dziwnych rzeczach. Ale myślę, że ona była teraz spreparowana, bo on też mówi, że Zelda będzie w tym roku i tak dalej, więc myślę, że Wii Vitality Sensor z Dekka zaginął. Chociaż jeszcze z jednej strony pamiętam, jak się twórcy Zeldy wypowiadali, że może zostać zaimplementowany w Zeldzie właśnie Wii Vitality Sensor. Nie ma, zjadło, ukradli, nie wiem dlaczego. Może i dobrze. Ale no, mamy zawsze to za... czy... od software na szczęście. Tak, <śmiech> e, Jeżeli będziesz mógł oddy oddychać. Normalnie tak. rewolucja. Myślę, że możemy pominąć grę o oddychaniu Ubisoftu i zjechać o tej okazji. Dobra, słuchajcie, Nintendo 3DS. Widziałem zdjęcia, dokładnie te same zdjęcia, które to co pokazał Iłata. Były na kotaku chyba jeden dzień wcześniej. Zdziwiłem się, ponieważ wygląda to tak, że ekranik górny jest większy niż dolny. To pierwsze moje wrażenie było dziwne, ale przyzwyczaiłem się. I teraz tak. Górny ekranik jest super, hyper, super specjalny z kosmosu i w ogóle te ekran, ten ekran wyświetla obraz w 3D, natomiast dolny jest touchscreen i na nim nie ma 3D. E, to mi się udało wychwycić z tego, co mówili. E, to 3D, tak jak było to zresztą mówione wcześniej, można wyłączyć e, lub włączyć, lub nawet regulować, jak bardzo, obraz, jak bardzo 3D będzie ten obraz. Będzie taki specjalny slider. E, słuchajcie, co tu jeszcze sobie wynotowałem? E, będzie gałeczka, czyli w sensie slide Czy analog stick do dokładnego sterowania? Motion sensor wbudowany, jak również, żeby też można było machać, jak na Wii, prawda? Kamera 3D. Kamera 3D, tak są dwie kamery na wierzchu, dzięki czemu można robić zdjęcia w 3D. I przy okazji Iłata mówił też, że będzie można oglądać filmy w 3D, chociaż na razie jeszcze nie podawali tam większych konkretów, ale będzie współpraca z Disneyem. Widzieli, że, że dopiero zaczynają współpracę w tym kierunku. Tak, ale właśnie na, na, na, na targach już będzie można oglądać jakieś tam reklamówki właśnie na 3D. sie 3D, bez tam okularów czy innych kosmicznych technologii. Eee, czekajcie, co jeszcze sobie wynotowałem na temat DS-a? Wszystko. Eee, czy jest Daj, rewolucja? Dla nie tak. Samo sam hardware. To znaczy, fajne, że jest 3D bez okularów. Ogólnie fajne wprowadzenie do tego było, jak oni pokazali całą historię 3D i powiedzieli, że to Nintendo pierwszy raz w grach wprowadziło to 3D. Później pokazało, jak to miało się w ogóle w naszej kulturze, to, to całe wyświetlanie obrazu stereoskopowego. I co było fajne, że oni na końcu strasznie najeżdżali na konkurencję właśnie tym, że oni mają te okulary, że to jest niewygodne. Ja to gdzieś zaraz sobie znajdę, bo też to wynotowałem. Aha, że... To z okularami to jest po pierwsze niewygodne, one są drogie i, i to jest dziwne siedzieć w okularach żeby oglądać film i nagle oni mówią że to jest trudne do zrobienia, ale z nami nam, Wam się uda i macie Nintendo 3DS tak, tak, no bo okularami ja są... tobie... o, tak, rozumiem. rozmawiamy i rozmawiamy a cały czas nie wiemy na czym ten efekt 3D będzie polegać tak, tak, de facto. tak. dokładnie To jest jedyne, ale to znaczy dlatego, że nas tam nie ma, no oni tam pokazali swoją drogą fajne dziewczyny wyszły w, w zapięte w te, te konsolki, żeby im nie, nie, nie ukradli tych konsolek. Fajnie to wyglądało. No ale Liner podczas podobał. 3 ds fajnie wyglądały? 3DS-y, tak? Wszystko razem, cała otoczka i panie, które je niosły i same 3DS-y swoją drogą, dlaczego one są niebieskie wszystkie? Czy to jest główny kolor, czy to po prostu tak, żeby było ładniej i kolorowo? Nie wiem, może i wata miał taki krawat. No nie mam pojęcia, nie, nie miał krawata. <grym> to może do line-upu przyjdziemy. To się Musimy poczekać na pierwsze wrażenia z zachodnim serwisem, głównie. Oni powinni hmm. nam hmm. przybliżyć, bo nie, ma, nie mamy takiej możliwości, zresztą tego się nie da pokazać. Tak jak powiedziało Nintendo. No, to no, też tam. Ale... Mówił o tym chyba przez dobre 5 minut, że musicie to zobaczyć na żywo. Ale też odnośnie. Czy co trzeba powiedzieć, że. Sądząc po tym trailerze Kid Karusa, który pokazali, to specyfikacja 3DS-a zbliża się poziomem do Wii. Myślę, że spokojnie... Pokazali tę to... grę Icarus Kid chyba. No, powiedziałem. ładnie wyglądało, ładnie to wyglądało, to przyznam. Rewelacyjnie wygląda, naprawdę. Jak na konsolkę przenośną, to jest świetne. Panowie, nie, bo ja tutaj się nie zgodzę, nie mogę tego słuchać. E, ja rozumiem, że oczywiście to wszystko fajnie wyglądało, super ekstra, ale naprawdę dużo lepsza grafika już była na PSP. Nie, jak sobie ale... przypominam tytuły z PSP, to dużo lepiej to wygląda niż Kid Icarus, który cały czas krzyczy, oh, I can fly, I can fly. Przypomnij, I sobie, ten... Przypomnij sobie tytuły startowe na PSP, czy one były takie piękne jak są teraz? Nie, dla... no dobra, to jest tytuły startowe, one jest... że ile lat wstecz, przecież PSP wystartowała, a teraz Nintendo 3DS startuje z pierwszą grą, którą pokazali, która wcale taka ładna w porównaniu do obecnych tytułów na PSP nie jest, więc... Ale nie Nintendo powiedzieć. nie idzie w stronę grafiki, zauważ. Nie no, oczywiście, nikt, że nie. I zawsze to podkreślają, że... A oni nie, nie zapowiadali, że ten sprzęt miał tak. być mocny jak, jak Xbox czy Playstation teraz? No, no tak, tak no były takie to, to plozy. No też tam było, ale to... Ale w która w miała nazwa też zmienić i co, i została taka, jak wcześniej była. Tak czy tak, uważasz, że Nintendo nie powiedziało tylko o tym, że 3D będzie jedynym elementem, który, który będzie rewolucyjny w jakimś sensie, ale też, że będzie w jakimś stopniu tam interakcja z tym poprzez to 3D właśnie. Więc no tak, tak nie no, no ja wiem ale... ja przecież, że piesek zjadł tego, y, zjadł... <głos> <głos> <głos> y... Ja jednego z tych, Jezus Maria, szefów Nintendo zapomniałem, a Satoru Iwata został przecież wciągnięty przez samego Mario. Ja oczywiście też czekam na taką rozgrywkę z 3DS-em, ale no, mimo wszystko ja bym się naprawdę nie zachwycał tą grafiką. Ja rozumiem, że tutaj jest gameplay, że to jest 3D i tra-ta-ta-ta ta, ta, ta, i będzie pewnie Avatar 2, który wyjdzie na, na 3DS-a, ale no, naprawdę na mnie jakoś nie zrobiło to wszystko wrażenie. Ja chciałbym zobaczyć to 3D i wtedy by mi pewnie szczękał. A lineup? Lineup? Line-up? Zrobiło na Was to wrażenie jakieś, czy tak o, po, tylko popatrzyliście, że to jakieś gry, nie wiadomo co to za gry wychodzą znaczy często, e, Jeżeli już Nintendo ogłaszało 3DS-a, to e, naprawdę oczekiwałem, że usłyszę o jakimś Mario 3D, o Zeldzie właśnie na DS-a. Szczerze mówiąc byłem trochę tym zawiedziony, bo jestem taki trochę Nintendo-like, wiecie, pakat z wąsami Mario w chacie i te sprawy, ale do czego zmierzam? Fajnie, że jest duże wsparcie e, tych deweloperów wszystkich z kosmosu. E, może przytoczymy trochę tytułów, jakie tam były e, najbardziej mi się podobał, e, pojawił się Hideo Kojima e, z, z MGS-a, będzie Metal Gear Solid będzie Assassin's Creed e, będzie Resident Evil będzie nowa część Profesora Lightona, będzie Kingdom Hearts, będzie nawet Batman bardzo dużo tytułów Saint Row, DJ Hero 3D to co mnie najbardziej chyba z tego interesuje ponieważ ja jestem fanem DJ Hero ogólnie Czekam na dwójkę teraz, aktualnie, a z... ciekawe jak to wyglądało w 3D. To chyba pierwszy raz w historii w ogóle, że Nintendo na starcie swojej nowej konsoli, zamiast tworzyć ładnie, układ, tytuły w first party typu Mario i Zelda nowa, to zinteresuje się tymi niezależnymi deweloperami. To trzeba zwrócić In... uwagę, bo to jest pewnego rodzaju precedens, jednak, jakby móc patrzeć. Bo no od no Nintendo, nie mam... od Nintendo mamy na razie tego, tego Kitty i Karusa i Nintendo. Nintendo z obsługą kotów, jak to Tomek zauważył. <grystanie> <grystanie> rewolucja. rewolucja. Rewolucja 3D, koty w 3D. Hurra. Nie no, na pewno będzie to lepsze niż tygryski z Xboxa. O, o nie, przypominaj mi o tym koszmarze. <grystanie> Ale... Dziewczynka ma. Zauważyć... <grystanie> <O. grystanie> nie, patrzcie, że oni pokazali, to nie są tytuły casualowe. To jest najciekawsze, że nie wiem czy oni też czasami tu nie będą próbowali w inny target strzelić, no bo w Mario wiadomo, casualowe teraz wychodzą te wszystkie następne części, no te Wii no... Doskonałym tego przykładem jest Nintendox. Ale to jest pierwszy, to jest jedyna gra, a zobacz ile masz gier Resident Evil, Assassin's Creed, ja nie wiem czy to są gry dla casuali, dla, dla babci, która pierwszy raz ma w rączkach takie cudęko. Też nie wiadomo, zobaczy, zobaczycie, że będą jeszcze skiny. Po przejściu gry na przykład możesz zagrać w Assassin's Creed Marian. No, <śmiech> <wiadomo, śmiech> nie wiadomo, czy w ogóle te tytuły gier, które zostały zapowiedziane, one na pewno wraz ze satem konsoli się pojawią, bo możliwe będzie, że niektóre wymagają produkcji, nie wiem, 2-3 lata i dopiero pojawią się później. W każdym razie wsparcie tak, jest, tak. I to nie ulega wątpliwości. I jeszcze do od siebie, że jak już mówimy o grach. To będzie możliwość yy, gry w pozycję z, DS, z DSi. Tak i z DSi. Streszna kompatybilność pełna. Z DSi, i z wszystkimi grami z DSi. -a. A to pewnie będzie na zasadzie takiej jak yy, na I początku tak. DS miał z, z Game Boyem, że po prostu później to wywalili, tak? Znaczy, Ale myślicie, modela, prawda? że to jest rewolucja na miarę tego, żebyśmy mogli żyć o nowej generacji konsol przenośnych. To jest raczej. Yy, kontynuator IDE i ds -a. Nie, no to jest już, mi się daje następna generacja, dlatego, że no jest duży postęp, jeżeli patrzymy na DS-a, czy DS-a nawet w tej grafice. Więc mi się zdaje, że to już będzie nowa generacja, więc Sony musi się śpieszyć ze swoim PSP2 szybko. No to są teraz pod ścianą, to mają, mają duży problem, jeżeli teraz nie zapowiedzą PSP2 do te kilkanaście minut, to 3DS może im namieszać na rynku. Ja chyba, Apple, chyba Apple z iPhoneem musi coś lepszego pokazać. No, to został pokazany iPhone 4, prawda? No i co, no ale iPhone, dobra. Pójdź jeszcze dalej. Może z technologią ja wolę to przemilczeć. <laughs> ale to nie zapomnijmy jeszcze o 3 ds skoro mówimy o opcji online-friendly, e, którą e, Satoru Iwata z, taki, z taką wielką werwą op e, opowiadał o niej i mówił, że no wcześniej mogliście tylko jak i byliście podłączeni razem w jednej grze ze znajomymi to mogliście sobie używać online a teraz y, wasza konsola nie będzie spać, tylko cały czas będzie podłączona do internetu, bo hardware na to pozwala i cały czas powtarzał o tym, że jak włączymy następnym razem grę, to nagle okaże się, że jest ona w pełni zaktualizowana i w ogóle super hiper i po prostu nie wiem skąd te wszystkie DLC się wzięły. Skąd no, oni to... na to prąd wezmą? Przecież ta pamięć no by musiała, nie wiem jak trzymać długo. A to bądź co bądź, no, ale... wifi trochę pamięć, jeszcze jak y, ściąga nowe dane, to musi i pamięć pracować, no to to jest tak jakby była włączona konsola teoretycznie, tylko z wyłączonym y, głośnikami, z wyłączonymi głośnikami i wyłączonym ekranem. No mnie właśnie tylko zastanawia, ile będziemy mieć y, miejsca tam, jaka będzie pamięć wbudowana. Czy dostaniemy na przykład. No nie wiem, może 1 gigabajt? No nie wiem, niech Nintendo zaszaleje da nam gigabyte no to będzie to będzie szał. Wiesz ile nowych skinów do Nintendo mógłbyś ściągnąć, na to zaś włączasz Nintzy po miesiącu, to psów ci się ściąga. Gigabyte psów. No właśnie, Wszystkie rasy. Wszyst... Wszystkie rasy. Jeszcze koty, dinozaury, wszystko naraz. Ale ciekawe jest, jak myślicie, dalej na kartridżach będą wydawać swoje gry? Myślę, że tak, tak. Myślę, że zostaną. Przy, w sumie tak. zawsze wydawali na kartridżach, jeżeli chodzi o konsole przenośne. Ja na... bo alternatywy nie mają. No, cyfrowa dystrybucja dostała ostro, nie? No właśnie, ja powiem, ja powiem tylko od siebie, że przecież Reggie i całe Nintendo było pierwsze do rzucenia się na sony. A propos z PSP GO, które przecież było tylko, które jest nadal zresztą tylko i wyłącznie dostępne w cyfrowej dystrybucji. W sensie nie sama konsola, tylko gry Dani. Może tak troszeczkę dziwnie powiedzieć. <laughs> I e, wydaje mi się, że raczej nie pójdę Prawo po prostu tą stronę jeszcze z, z nową konsolą, z 3DS-em. Jeszcze, jeszcze nie na to czas. Może później, jak będzie 4DS, to wtedy. Nie, mi się ogólnie PSP Go w założeniach podoba, ale to jest na inny podcast jakby trochę temat. Na podcast, który być może, znaczy na pewno będziemy nagrywać już za jakieś półtorej godziny, bo również na Was zapraszamy na podcast z Sony, żeby nie było. Że też zrobimy. Ja bierze, żeby nam nie umknęło, bo już że zmieramy do końca. Chyba Rafał, tak? Tak, tak, tylko chciałem jeszcze zaznaczyć. Że, to to jeszcze ja może najpierw, jeżeli pozwolisz. Dobrze, żeby, dobrze. Nam, żeby nam nie umknęło, bo zauważyłem na tym trailerze chyba drugim, który był pokazywany, tam gdzie był Iwata wciągany, że poza Mario i poza elementami wyposażenia linka pojawił się też statek i prawdopodobnie sugeruje to, że pojawi się Star Fox na A, CSS, co byłoby bardzo fajnym rozwiązaniem, bo akurat Star Fox pasuje jakby koncepcyjnie pod, pod 3D i mogłoby zostać to fajnie wykorzystane. Tak, tak, tak. Do, słusznie, że to zauważyłeś, bo to mi przypomniało jeszcze jednej rzeczy, o której mówił właśnie Iwata, Reggie, tam wszystko jedna wielka rodzina, ta nintendowska, że tytuły first party będą pokazane w ciągu najbliższego tygodnia. Tylko na tej konferencji bardziej chcieli pokazać te jakby od innych developerów. Ale co jedna ważna rzecz nie podali żadnej nawet z kosmosu wystrzelonej nagle z ikon daty premiery? Żadnej... No i szkoda. podali ceny. Szkoda, ale to mi się zdaje, że to jest budowanie hejpu trochę. Pokazali, co będziecie mieli, czekajcie, a dostaniecie to wkrótce. Tylko, ale myślę, że nie wiecie kiedy to, i to ile. Te kolejne targi mogą płynąć po znakiem. No i dopiero w przyszłym roku, jakbyś stanie koniec wzięta, może to może pod Mhm. podjęta. Nintendo pewnie teraz będzie badało rynek, nie? Sprawdzało, czy to... czy jest popyt na takie coś, czy nie? A jak, jak się zapatrujecie na cenę? myślicie Czy będzie wysoka, czy niska? To zależy. Ciężko, Bo... ciężko powiedzieć. Myślę, że będzie... Znaczy na pewno nie będzie skandalicznie wysoka, tak jak na przykład była w przypadku PlayStation e, Portable Go. Go. E, na pewno to będzie poziom niższy, chociaż z drugiej strony, jak pomyślę po jakichś barbarzyńskich cenach było najpierw sprzedawane Wii, to wiecie. Ale to jest też trudno y, tak y, wyprorokować przez ten właśnie ekran 3D. No, zależy ile ta technologia kosztuje i kiedy oni go wydadzą, no, bo z każdym dniem no, technologia idzie do przodu no, i może się okazać, że niedługo będzie stara. Ale to jest w ogóle taki trochę kolos technolo technologiczny bo mamy Pan. nie niepewne, mamy tam kamerę konsolę ruchową może to trochę sporo kosztować mimo, że Nintendo ostatnio celuje raczej w niską cenę to byś może tym razem nie będzie w moim startu wyjść no i trochę ta konsolka będzie kosztowała niestety Adrian musisz uważać, bo Iwata już znowu zaczynał cię przez chwilę zakłócać <Plug struggles> musisz <problems> pamiętać, pilnuj się z tym, z tym co mówisz kocham, ja z tym mogę się doczekać A to ja powiem tylko od siebie, że tutaj tak, e, tak jak Microsoft był taki fajny i troszeczkę chciał przekupić, tylko osoby, które były e, na sali, e, na tej konferencji Microsoftu mówiąc hej, patrzcie, to nowy Xbox i już właśnie ten Xbox idzie do Was do domu, to tutaj akurat Reggie tego nie powiedział, więc widzicie, Nintendo niby tak cały czas powtarza, że o, my tutaj tworzymy hardware, który jest najtańszy na świecie i w ogóle pierdół, pierdół, rozgrywka jest naszym mistrzem ale koniec końców wysyłają panienkę, która ma do siebie przypiętego DS-a. No. No. A nikomu jest. nie mówił, że dadzą tego DS-a i że mu wyśle od do domu. Nie, jeszcze <śmiech> na smycie mają, że nie ukradli. Wracając, mhm. wracając do daty Jak premiery DS-a, wracając do daty premiery orientacyjnej, to możliwy jest scenariusz, że podczas przyszłości na 3, zostanie pokazany drugi czy DS-a, do niego dołączyli. Bo są uważam sytuację, że na Wii też powoli się kończą dopszalagowe tytuły. Wyjdzie nowa Zelda, wyjdzie Kirby, wyjdzie Donkey Kong i potem za bardzo Nintendo nie będzie miało w czym wybierać już, bo nowego Mariana raczej nie zrobią, bo wyszło już dużo tych części. A... I pozostaje im, nie wiem, może Pikmin tylko i, i Star Fox, a poza tym to już nie bardzo mają co robić, chyba, że nowo, nową markę stworzą, w co wątpię. I być może Wydaje będzie tak się, że właśnie będzie nowa marka, wiesz? Będzie Wii Mario Sports Resort. Zrobią przygodnie Luigi'ego. Ja o tym mówię, bo odnoszę wrażenie, że może dojść do sytuacji, że Nintendo jakby zacznie na nowo tę nową generację i zarówno pod względem te, te, tych przenośnych, jak i w kwestii sprzętu. Oni mają na tyle duże pokłady finansowe, że mogą sobie pozwolić na to i rozpocząć walkę na rynku, I tym samym wyprzedzić Microsoft i Sony, które pozostaną w poprzedniej generacji. To jest, myślę, szansa dla nich spora, Data premiery zostanie ujawniona na Tokyo Game Show. Tak strzelam sobie, bo Nintendo tam pewnie pojawi się w jakiś sposób. Albo nie, jeszcze inaczej. Nintendo zawsze nie wystawia się na TGS-ie, tylko ma zawsze taką swoją śmieszną konferencję gdzieś tam, gdzieś indziej ją robią. I myślę, że wtedy potwierdzą ładnie datę wydania. Myślę, że to będzie listopad, grudzień, a Europa dostanie to w przyszłym roku. Tak. Jakiś taki, teraz Rafał Pachter trochę. No właśnie, tak wiesz, już sobie wyopraszałem tą kulę. tak Tutaj leży obok mnie game. W jeszcze to nie wrócę. Trochę idzie game trailer No, jak nie zatrudnią game, the game trailer przez najbliższe 10 minut, to nie będzie kolejnego podcastu, więc lepiej nie. Dobra, słuchajcie, myślę, że powoli trzeba kończyć ten przybytek. Mam tylko pytanie: jesteście finalnie zawiedzeni, czy może bardziej zachwyceni? Czy jaka jest w ogóle Wasza opinia? Zaczynamy od Konrada. Ja generalnie miałem raczej złe odczucie po tej konferencji. Chyba muszę zagrać na Wii w końcu porządnie, albo kupić tą konsolę, żeby, się, żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego takie minigierki w gównianej grafice mają jakąkolwiek szansę bytu. Okej, okay, Arci? To znaczy, to jest fajnie zrobione, że oni pokazali na końcu tego 3DS-a, więc yy, te wszystkie tytuły, które no tak trochę nudnawo pokazywali, no to zostały nagle przytłoczone przez tego DS-a, więc na końcu plus, na początku minus, więc mam trochę mieszane uczucia. E, ok, Filip? E, zdecydowanie lepiej niż w zeszłym roku i zgodzę się z Archim, że na początku trochę pierdu-pierdu, mimo iż niektóre gry zrobiły na mnie wrażenie, jak wspomniany Miki i Kirby, a na koniec Freely jest to mocna bomba i jak dla mnie było całkiem nieźle. I na koniec, Adrian? Czy ja może zamiast swojej opinii wyrażać, bo to już zrobiłem częściowo na początku, to jeszcze powiem że zauważyłem, iż kończy się epoka DS-a. Zauważyliśmy tylko dwie gry podczas konferencji i one wejdą pod koniec 2010 roku. Poza tym od innych deweloperów nowe gry na DS-a nie są zapowiadane. Więc prawdopodobnie wraz z nadejściem 2011 roku Nintendo porzuci totalnie DS-a i skupi się wyłącznie na 3DS-ie. Okej, okay, To jest bardzo mocno to, co wszystko mówicie. Ja sobie od swojej strony dodam, że na razie jestem trochę zawiedzony, mało, mało się dowiedziałem o nowej Zeldzie, nie przekonuje mnie na razie super to, co zobaczyłem, mam nadzieję, że zobaczę więcej na temat Zeldy, natomiast na 3D jest niesamowicie nakręcony, mimo że, no nie wiem, no chcę po prostu to 3D widzieć teraz, natychmiast i wszystko. Dobra, słuchajcie, myślę, że będziemy powoli to kończyć. To tyle, jeżeli chodzi o konferencję Nintendo. Jeżeli pamiętacie nasz podcast może z zeszłego roku, mieliśmy straszny ubaw różnych Wii Vitality sensorów, badania ciśnienia i różnych takich dziwnych rzeczy. W tym roku otrzymaliśmy całkiem dużo gier. Tutaj mamy powroty do 2D, zamiany Wii Sports, Mario Sports, masakra w ogóle totalna. Dużo gier będzie w tym roku. No i oczywiście nowa konsola. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za udział i zapraszam Was na konferencję Sony, która już Zaczyna się dosłownie za chwilę, dlatego musimy kończyć już ten przybytek. Ja chciałem ze swojej strony podziękować konsolowcowi.pl oraz pozdrowić tajnego agenta Tomasza Doktorskiego, który to wszystko nagrywa, żeby też u nich było. I to tyle z mojej strony. Ja się żegnam. Bardzo mi było, było, było, było, miło i na razie. Cześć.